Chociaż, chociaż nikt o tym oficjalnie nigdy nie powiedział, ale gdzieś moje takie, jakby to powiedzieć, strach przed odrzuceniem przez środowisko, przez kolegów z pracy spowodowały to, że chciałem no, po prostu być wśród nich, robiłem to, co oni i w taki sposób jakiś zaprzyjaźniłem się z tym alkoholem. No naj, najłatwiejsze dla mnie było to i najlepsze, że na początku on mi załatwiał wszystkie swoje moje sprawy, bo ja z natury byłem bardzo nieśmiały i lękliwy, a później się okazało, że pod wpływem alkoholu ten lęk znika gdzieś. Ja nabieram śmiałości i co prawda, no nie na długo, bo tylko tyle, ile alkohol działał, ale zawsze mogłem się z powrotem napić i, i wrócić do tego do tego samego miejsca, czyli znów być tym, tą duszą towarzystwa. Ja podczas swojego picia spowodowałem to, że rozpadł się mój związek małżeński. Dzieci już wtedy pełnoletnie zostały z małżonką. I w pewnym momencie, żeby już nie przedłużać tego okresu picia, w pewnym momencie ja doszedłem do takiej sytuacji, że to już nie picie przeszkadzało mi w życiu codziennym i w pracy, tylko tak naprawdę codzienne czynności przeszkadzały mi w piciu. Ja piłem codziennie, yy, piłem wieczorem, żeby usnąć, budziłem się w nocy. Piłem po to, żeby znowu usnąć, bo, bo byłem roztrzęsiony, spocony, wystraszony. Piłem rano przed pójściem do pracy, piłem w pracy. To był po prostu niekończący się. No, no taki zjazd równi pochyłej. Przyszedł taki dzień, kiedy ja spędziłem go właściwie noc, spędziłem ją całą w toalecie, wymiotując krwią i taką żółcią. I to był pierwszy dzień, kiedy ja się przestraszyłem o swoje zdrowie, nawet o swoje życie. I postanowiłem coś ze sobą zrobić. Ja już wtedy byłem z moją partnerką, obecną partnerką, która... Ona domyślała się, że ja piję alkohol, ale nie domyślała się, że go nadużywam. Natomiast bardzo dużo opowiadała mi o swojej siostrze, która już od dwóch lat wtedy była we wspólnocie AA. I ja gdzieś doszedłem do tego, że no to już to jest ten czas, żeby, żeby rozpocząć coś ze sobą robić, bo strach przed, przed tym zejściem był tak duży. Ja pamiętam, że chociaż do Boga religijnego zawsze mi było daleko, to ja tej nocy z nim tak rozmawiałem, no jak to tak, to, to, już, to, to już jest koniec, to już jest koniec mojego życia, ja już mam jeszcze tyle rzeczy do zrobienia, a to już jest po wszystkim, no na to się nie mogłem zgodzić. Poszedłem wtedy na tu swój pierwszy meeting. tutaj właśnie w Kolonii, no i gdzieś tak powoli, powoli, chociaż nie od razu zacząłem pracować na programie. Żeby już nie przedłużać, to opowiem o kroku moim, kroku ósmym i tak jak ja rozumiem tradycję ósmą. Chciałbym tylko, żebyście mnie dobrze zrozumieli, że ja będę opowiadał tylko i wyłącznie o swoich doświadczeniach. No, każdy z Was, jeżeli ten program robił lub będzie robił, to może się spotkać z całkiem różnymi sytuacjami. Natomiast ja opowiem to, co mnie się przydawało w czasie pracy na tym kroku ósmym i poznawaniu ósmej tradycji. To też nie było tak, że ja pracując na programie ze sponsorem, wszystko to przeżyłem od razu. To jest 6 czy 7 lat pracy na programie i dochodzenie do pewnych wniosków, o którymi się tutaj teraz z Wami podzielę. W krok ósmy, jak już Sylwia przeczytała, przypomnę jeszcze, brzmi, zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim, Teoretycznie dla mnie ten krok wydawał się prosty, no bo co, kartka, papieru, ołówek i zrobić listę osób, które skrzywdziły. No na dodatek miałem jeszcze gotowca, bo listę yy, z czwartego kroku. Myślę sobie luzik. Jak, jak już pewnie parę osób zauważyła, może na wszyscy słowo, wszystkich i wszystkim, występuje w treści tego kroku dwa razy. Pewnie dlatego, żebym ja, bogdan alkoholik, nie miał żadnych, żadnych wątpliwości że ta lista osób skrzywdzonych ma dotyczyć całego mojego życia, a nie tylko okresu picia. To przekonanie, że przed moim uzależnieniem i po ostatnim kieliszku, który wypiłem, zupełnie nikogo nie skrzywdziłem, nie ma nic wspólnego z faktami. To jest czysta iluzja. No więc dalej. Lista powinna być sporządzona w formie pisemnej. Jest napisane, że listę zrobiliśmy, a nie listę pomyśleliśmy. Lista tych osób skrzywdzonych nie powinna zawierać ogólników, tylko same konkrety. Na przykład, że okradałem, nie że okradałem ludzi, ale konkretnie okradałem Zdzisia, Zdzisia, matkę, ojca i tak dalej. Kiedy ja, pisząc tą, no, tą listę w dobrej wierze, chciałem uzupełnić, to szczegółowym opisem okoliczności zdarzenia, jakie to się stało, kiedy to ja skrzywdziłem kogoś, to szybko się okazywało, że ja w ten sposób próbuję siebie usprawiedliwić, w jakiś sposób zracjonalizować to moje zachowanie. Drugą taką niebezpieczną pułapką, której e, też się nie ustrzegłem, było to, że ja wyszukiwałem takich argumentów typu no tak, to prawda, ja skrzywdziłem go, ale przecież on mi wcześniej, dzisiaj wiem, że to do niczego nie, do, nie prowadzi i niczemu nie służy. No poza, tak jak powiedziałem, usprawiedliwieniem się, bo tak było łatwiej, ale teraz czas spojrzeć na sprawę z innej strony, ze strony pokrzywdzonego, po prostu zamienić się z nim miejscami. I... Mm. Przekonałem się w czasie pracy na programie ze swoimi sponsorowanymi też, że czasem spory kłopot sprawia zrozumienie samego pojęcia krzywda. Bo czym ta krzywda tak naprawdę jest? Kiedy została wyrządzona, a kiedy nie? No tej definicji krzywdy pewnie można znaleźć bardzo wiele w internecie, a ja na swój użytek przyjąłem taką, że krzywdą jest jakiekolwiek moje działanie albo zaniechanie działania, które w jakikolwiek sposób narusza dobro innego człowieka, czyli działanie albo zaniechanie. Mogę komuś zrobić krzywdę, no, na przykład łamiąc mu rękę czy wybijając zęby, ale także nie opiekując się we właściwy sposób albo w ogóle dzieckiem, rodzicami, nie zapewniając mojej rodzinie warunków do normalnego życia i rozwoju. I ja na swój taki użytek <śmiech> przyjąłem... Pięć rodzajów krzywd. Krzywdy fizyczną, psychiczną, emocjonalną, seksualną i finansową. Ja jeżeli będą pytania, to mogę to troszeczkę rozwinąć, co pod tym pojęciem myślę, ale na razie się nie będę na tym skupiał. W moim ósmym kroku miałem opisać sytuację z punktu widzenia osoby pokrzywdzonej i napisać, co ja czułbym jako pokrzywdzony. Nie co ta osoba czuła, bo ja nie wiem tego, nie mam takiej zdolności odczuwania, żeby wiedzieć, co ta osoba czuła, ale co ja czułbym, gdybym był skrzywdzony w taki sam sposób. Czyli po prostu wejść w buty tej osoby. I ten krok pokazał mi, jakim byłem podłym człowiekiem, jak źle traktowałem innych. Taki kryzys przyszedł, jak rozpisywałem, no tak brzydko mówiąc, moją córkę, Przypomniałem sobie taką sytuację w trakcie pisania tej tabeli ósmego kroku. Jak ona była mała, być może w podstawówce, odrabiała zadanie domowe z matematyki i nie mogła sobie z tym zadanie prowadzić, poradzić. A ja stałem nad nią, wrzeszczałem, wyzywałem od debili, od nieuków, I na koniec uderzyłem ją jeszcze zeszytem w głowę. A ona gdzieś tam kuliła się na tym krzesełku i płakała. Ja lata później, pisząc tą sytuację, którą pamiętałem po latach, też płakałem, wychodziłem na spacery, modliłem się, chodziłem do kościoła i płakałem dalej. Trzy dni dzisiaj wiem i czuję to, nic tak bardzo nie boli, jak krzywdzenie swoich najbliższych. Ale wracając do, do tej listy osób, przyjmijmy, że mamy już gotową listę, którą skrzywdziłem i teraz mam stać się, gotowym do zadośćuczynienia tym osobom pokrzywdzonym, bo tak jest w kroku napisane. No niestety ja nie znam żadnego takiego radykalnego sposobu osiągania tej gotowości. Nawet nie wiem, czy taki sposób istnieje. W moim przypadku był to no, długi proces przemiany sposobu mojego myślenia, moich przekonań, zdolności m, takiego współodczuwania Sądzę, że to był taki połączony efekt pracy na programie, doświadczeń innych alkoholików, które słyszałem na meetingach, czytania literatury, uczestnictwa w warsztatach, takiego ogólnie mówiąc własnego rozwoju. Takim ważnym elementem budowania tej gotowości do zadośćuczynienia osobom skrzywdzonym jest proces rozstawania się z żywionymi urazami. Ja własne urazy zakwalifikowałem, podzieliłem na takie dwie grupy. Pierwsza grupa to te, które wynikają z moich mylnych przekonań i wyobrażeń, a druga grupa to te, które mają jakieś tam podstawy realne. Ja podeprę się takimi przykładami, żebyście mnie zrozumieli lepiej. No na przykład, moja żona nigdy nie zrobiła mi golonki z kapustą i z frytkami, z musztardą. Ja co prawda nigdy ją o to nie poprosiłem, nawet nie wiem, czy ona to potrafi, ale urazę do niej mam i pielęgnuję, zawsze jak o tym pomyślę. Drugi taki przykład, pożyczyłem koledze Markowi książkę, a on mnie jej nie oddał. Próbowałem wszystkiego, co możliwe, żeby ją odzyskać, no ale się nie udało. Żywię do niego głęboką, uzasadnioną urazę. To może brzmi trochę paradoksalnie, że uraza może być usprawiedliwiona czy uzasadniona. Tylko co z tego? Jak ja sobie przypominam moje dawne urazy, to odnoszę wrażenie, że postępowałem jak wariant. Na takiej zasadzie, mm, na złość mamie i tacie zesram się w gracie. Te kurczenie przespane noce, złość jaką czułem do tych osób, żal, poczucie krzywdy, powiem więcej, plan zemsty, jaki gdzieś tam budowałem, to wszystko kosztowało mnie bardzo dużo. I tak naprawdę tylko mnie, bo przecież ten Marek nic o tym nie wiedział. Tak więc najpierw pozwoliłem, żeby on mnie skrzywdził, nie oddając mi tej książki, a teraz skrzywdzę sam siebie już, ja sam siebie. A książki jak nie było, tak nie ma, prawda? No bez sensu totalnie. Sporządziłem już, to, o to już mówiłem, że lista jest sporządzona. I teraz tak, tym osobom, które ja skrzywdziłem, moje zadośćuczynienie się po prostu należy. Ja nie robię im w ten sposób żadnej łaski czy przysługi. Najzwyczajniej w świecie jestem im to winien. Powiem więcej, to jest mój obowiązek, a oni mają do mojego zadośćuczynienia prawo. I stąd pewnie wynika znana wam zasada, że zadośćuczynienie jest dla ofiar, a nie dla katów. Ja mam zadośćuczynić dlatego, że skrzywdziłem, a nie dlatego, żeby poprawić sobie swój nastrój, pozbyć się wyrzutów sumienia yy, i winy. Ja przez całe lata fundowałem moim bliskim horror zamiast normalnego życia. Jeżeli teraz zacząłem wreszcie zachowywać się mniej więcej normalnie, mówiąc teraz mam na myśli yy, czas, kiedy yy, robiłem te ósmy, no, no przynajmniej nie piłem już, no to nie znaczy, że ja to przez to samo zadośćuczyniam. Abstynencja według mnie nie jest zadośćuczynieniem. Ta, ta normalność, która zaczyna się wkradać w moje życie, to jest jedynie stan, którym ja nie zaciągam kolejnych długów, ale przecież stare zobowiązania wciąż czekają na jakieś tam uregulowanie. No, jeśli ja mam już uporządkowany temat własnych uraz, jeżeli, jeżeli już umiem i chcę wybaczyć wszystkim osobom, którzy mnie skrzywdzą, to jest też nadzieja, że z zadośćuczynieniem osobą, której ja skrzywdziłem, będę sobie w stanie w jakiś sposób poradzić. No, na razie tylko nadzieja. Tyle o kroku ósmym. Przejdę teraz do tradycji ósmej. Wspólnota anonimowych alkoholików powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, lecz nasze biura służb mogą zatrudzić niezbędnych pracowników. Ja sobie się podetrę tutaj. Podeprę się tutaj cytatami z książki 12 kroków i 12 tradycji i z drugiej AA wkraczają w dojrzałość, ale to za chwilkę. To tak, od początku. Treść ósmej tradycji już na samym początku rodziła we mnie pytanie, jaka działalność we Wspólnocie? Przecież to wszystko, to całe AA jest dla mnie, a nie odwrotnie. To mi jednoznacznie pokazywało, że tradycje nie dotyczą mnie, tylko jakichś tam działaczy. A ja przecież nie zamieszałem działać. O co zatem chodzi z tą działalnością? No, jak ja przychodziłem do wspólnoty, to się mówiło jeszcze o działalności honorowej. No i o co chodzi z tą działalnością honorową i jacy pracownicy WAA są niezbędni? W oryginale ósmej tradycji istnieje słowo non-professional czyli po naszemu niezawodowy. W poprzednim polskim tłumaczeniu tej tradycji słowo honorowa miało pewnie zaznaczenie non-profit, ale nie odwoływało się do honoru, czyli, czyli tak naprawdę wykluczyć za nią działalność, przyjmowanie zapłaty za, te, za to nasze niesienie posłania. Zresztą tak naprawdę do odpowiedzi na pierwszą część pytania znajdziemy już w rozszerzonej wersji tej tradycji. Która mówi, hmm, tu się podepre, anonimowie alkoholicy nigdy nie powinni stać się zawodowcami. Przez zawodostwo rozumiemy pomoc udzielaną alkoholikom za opłatą lub na etacie. Możemy jednak zatrudniać alkoholików do świadczenia takich usług, do których musielibyśmy najmować niealkoholików. Tego rodzaju prace powinny być należycie wynagradzane. Nigdy natomiast nie powinno się płacić za realizację dwunastego kroku. Nowe tłumaczenie ósmej tradycji i jej rozszerzona wersja tak naprawdę wyjaśnia sprawę do końca. Ósma tradycja zapewnia, że gdy nowicjusz zwróci się o pomoc, otrzyma ją bezpłatnie. Dzielimy się z nim swoim doświadczeniem, siłą, nadzieją. Czyniąc to, wzmacniamy jednocześnie swoją własną cześć. Z drugiej strony wspólnota A nie mogłaby działać bez zapotowych pracowników. W jakichś powołanych spółkach czy fundacjach, no w naszym przypadku naszego kraju, jest to Biuro Służby Krajowej. E, ci wykonują, wy, pracownicy wykonują różne prace menadżersko administracyjno usługowe, za które są rzetelnie wynagradzani. To są pracownicy fundacji i obsługa tego Biura Służby Krajowej. Dyrektor, księgowy, sekretarka i kilka osób innych, którzy są niezbędni do funkcjonowania biura, fundacji która jest jedynym naszym podmiotem prawnym. I dlaczego te osoby, pracownicy A, mają dostawać wynagrodzenie? Ja przeczytam teraz taki fragment z książki Anonimowi alkoholicy. wracają w dojrzałość, on jest na stronie 150 i 151. I proszę o cierpliwość. Zwróciliśmy się więc do starego Toma Strażaka, którego niedawno wyciągnęliśmy z zakładu Roakland. Zademonstrowaliśmy dużą chytrość. Wiedzieliśmy o tym, że Tom ma emeryturę jako strażak. Spytaliśmy go więc, czy chciałbyś sprowadzić się do nas do klubu? Mamy tam dla ciebie ładny pokój. Tom odparł. A z jakiej to okazji? No cóż, wyjaśniliśmy, my ci damy ładny pokój, a ty zajmiesz się dozorem całego lokalu. Przez 7 dni w tygodniu zapytał Tom, tak, a co miałbym tam robić? Robiłbyś kawę, no i naturalnie wypraszałbyś pijaków, gdyby zanadto rozrabiali a także utrzymywałbyś klub czystości. I to wszystko przez siedem dni w tygodniu, zapytał. No to krótko mówiąc, wam jest potrzebny dozorca albo stróż. Rzeczywiście zgodziliśmy się, potrzebny nam jest stróż, hm, odezwał się Tom. A nie macie zamiaru i za to płacić? Ale skąd odpowiedzieliśmy? Przecież to by cię zrobiło profesjonalistą. Jesteśmy przecież w AA. Nam nie wolno łączyć pieniędzy z duchowością. Jasna sprawa, powiedział Tom ale skoro nie ma pieniędzy, to i nie ma pracy. Ja wykonuję swoje prace w ramach dwunastego kroku za darmo, ale jeśli chcecie mnie to widzieć jako stałego strusza, to musicie mi za to zapłacić, jasne? I tak to właśnie się stało, że za pracę należy się to wynagrodzenie. A druga sprawa jest taka, że jeżeli ktoś ma dobrze wykonywać obowiązki w pełnym wymiarze godzin, no to nie będzie podjąć przecież w stanie innej pracy, żeby zarobić na życie. Wykonując pracę biurową i zadaniową, ci uczestnicy AA są opłacani za jej wykonywanie w oparciu o, o ich przygotowanie zawodowe. Opracowując w Biurze Służby Krajowej książki lub broszury zaaprobowane przez konferencję służb ogólnych albo różnego rodzaju artykuły do czasopism Zdrój, meetingi i tych innych regionalnych, a także wykonując inne prace, oni wykorzystują swoje kwalifikacje, które nabyli gdzieś tam wcześniej. Redaktorów, wydawców, grafików, nie wiem. Nawet umiejętności solidnego pakowania tych paczek z książkami, wysyłanie do, do intergrup do, czy do regionów. No oczywiście mile są widziani również wolontariusze, którzy oddają dla służby swój czas i swój talent. No, nie ma o czym mówić. Ich wkład w tą pracę jest bezcenny. Ale co by było, gdyby wspólnota zdecydowała się oprzeć wszystkie działania tylko na nieopłaconych wolontariuszach. No, mamy tą chyba świadomość, że w dzisiejszych czasach rozmiary pracy we wspólnocie są tak duże, że mogłaby ona być wykonywana tylko w czasie wolnym od przypadku do przypadku. Moim zdaniem w kwestii zatrudniania niezbędnych pracowników AA i przez AA nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tymi zatrudnionymi byli alkoholicy. W tej wspólnocie jest wiele pracy, którą ktoś musi wykonać, począwszy od zarządzania, a skończywszy na sprzątaniu. No jedynie służby, pełni, służby pełnione są nieodpłatnie, jak również niesienie posłania w myśl dwunastego kroku. Jest napisane w rozdziale ósmej tradycji w książce 12 kroków i 12 tradycji. Takie ostrzeżenie powiedziałbym żebym nie uległ pokusie zaniesienie posłania, nie brał pieniędzy. Tam jest napisane, wspólnota a nigdy nie dopuści do powstania grupy zawodowych, anonimowych alkoholików. Nauczyliśmy się doceniać odwieczną maksymę. To otrzymałeś darmo, przekazuj darmo innym. Z tej tradycji wynika jeszcze jedno. Anonimowy alkoholik nie powinien wykorzystywać programu do zarabiania pieniędzy. Ta granica, której nie powinien przekroczyć, której ja nie powinienem przekroczyć. Jeśli chcę być uczciwy, leży w pytaniu, czy zarabiam na niesieniu posłania innemu alkoholikowi. Jeśli tę granicę przekroczę, naruszam swą tradycję. Już na koniec chciałbym jeszcze opowiedzieć, ocenić, co, co zostaje no, sprawą sporną we wspólnocie, bo słyszałem na ten temat różne głosy. Otóż chodzi o to, czy Bill który do końca życia brał tantiemy za książki, a zwłaszcza za anonimowych alkoholików, nie łamał ósmej tradycji. No niektórzy uważają, że Wielka Księga nie stanowi posłania dla tych, którzy wciąż jeszcze cierpią, ale inni myślą, że właśnie tak jest. Bill Sam opisał to w książce Anonimowi Alkoholicy Wkraczają w założ na stronie 151 w taki sposób. Po to, aby AA mogło funkcjonować, musieliśmy zatrudnić jakąś pomoc. Zaliczają się do nich kucharze, stróże, sprzątający lokale oraz telefonistki w naszych biurach. Ja też zaliczam się do tej grupy. W swoim czasie napisałem dla wspólnoty pewne książki, więc otrzymuję za to tantiemy autorskie. Oto więc, gdzie przebiega ostateczna linia podziału. Za pomoc pijakowi w cztery oczy nigdy żadnych pieniędzy. Jest jednak w porządku, gdy AA zatrudnia pracowników, aby mógł funkcjonować, a to wymaga wykonywania uzasadnionych i niebudzących wątpliwości pracy. Bez względu, Teraz już koniec cytatu. Bez względu na to, jaką mam ja, Bogdan Alkoholik, na ten temat opinię, jedno jest pewne. Wspólnota nigdy nie nakaże nikomu ani nie zabroni wykonywania takiej czy innej pracy zarobkowej. W konkretnych przypadkach pozostaje więc sumienie, uczciwość, rzetelność, honor. Bo tak naprawdę we wspólnocie jest tylko jeden człowiek zobowiązany do przestrzegania zasada ten, który tak sobie sam postanowił. Dziękuję bardzo, że mogłem dzisiejszy wieczór spędzić z Wami. Zgodnie z tym, co ustaliłem z Sylwią, jestem gotowy, gdyby trzeba było odpowiadać na jakieś pytania, jeżeli będę potrafił. Dziękuję.